Expert. Marian, mm. a po całym tygodniu pracy... O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media, Media Expert. Expert. No przecież. Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzecieporskiego Radia, niedziela, 19 kwietnia, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed nami załamanie pogody i intensywne opady deszczu są ostrzeżenia i MGW. Nie zapadła jeszcze decyzja o wysłaniu delegacji na negocjacje z USA, informują irańskie media państwowe. Litwa i Łotwa odmówiły zgody na przelot samolotu premiera Słowacji w drodze do Moskwy. Alerty przed ulewami do jutrzejszego popołudnia. Najsilniej padać ma w zachodniej i centralnej Polsce. Służby zapewniają, że trzymają rękę na pulsie. Na zachodzie Polski prognozowane są ulewy. ostrzeżenia stopnia drugiego województwo lubelskie, wielkopolskie, dolnośląskie i tutaj do 60 mm opady. Mówi synoptyczka Agnieszka Prasek. Opady są prognozowane także w centralnej Polsce. Możliwe są podtopienia, zwłaszcza na południu. Służby monitorują sytuację i są w gotowości. Potwierdziła to specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Głównie państwowa straż pożarna na bieżąco monitoruje sytuację, jeśli zajdzie taka potrzeba, natychmiast wyśle dodatkowych strażaków do regionów najbardziej zagrożonych deszczem i ulewami. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Iran nie podjął jeszcze decyzji o wysłaniu delegacji na negocjacje z USA do Pakistanu, bo wciąż trwa amerykańska blokada irańskich portów. Tak informują irańskie media państwowe. Wcześniej portal cnn podał, że irańska delegacja ma przybyć do Islamabadu we wtorek. Stacja powołując się na irańskie źródła zaznajomione z negocjacjami przekazała, że podobnie jak w poprzedniej rundzie rozmów w skład irańskiej delegacji mają wejść szef msz u i przewodniczący parlamentu. A według tych samych źródeł strona irańska oczekuje, że w środę zostanie ogłoszone symboliczne przedłużenie zawieszenia broni. Doniesienia z nie zostały na razie potwierdzone. Kraje bałtyckie nie pozwolą premierowi Słowacji na przelot przez swoją przestrzeń powietrzną do Moskwy. Robert Fico planuje wybrać się tam 9 maja na obchody Rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. O tym, że Litwa i Łotwa nie zezwolą na przelot poinformował sam Robert Fico. Do sprawy jednak odniósł się szef estońskiej dyplomacji Margus Cachna. W wydanym oświadczeniu zaznaczył, że podobnie jak przed rokiem, słowacki premier nie wykorzysta estońskiej przestrzeni powietrznej, by dostać się do Rosji. Fico nie otrzyma zgody na przelot do Moskwy na paradę, której celem jest gloryfikacja agresora. Nie zezwoliliśmy na to w ubiegłym roku i ta sama zasada obowiązuje również teraz. Czytamy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Estonii. Margus Cachna dodał, że stanowisko Tallina pozostaje jednoznaczne i żadne państwo nie powinni inno wykorzystywać estońskiej przestrzeni powietrznej do zacieśniania relacji z Rosją w czasie, gdy Moskwa nadal łamie normy prawa międzynarodowego i prowadzi agresję przeciwko Ukrainie oraz zagraża bezpieczeństwu całej Europy. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Słowacki premier oświadczył, że znajdzie alternatywną trasę do Moskwy. Przed rokiem skorzystał z przestrzeni powietrznej Węgier i Rumunii. Mniej Polaków niż przed rokiem wybierze się na majówkę wynika z danych serwisu Travelist. a W tej chwili krajowych rezerwacji jest widocznie mniej.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 Krótkie loty, które odbywają się do albo państw sąsiednich, albo położonych powiedzmy w zasięgu około dwugodzinnego maksymalnie lotu. Według Travelistem noclegi w Majewkę są obecnie tańsze o blisko 10% niż w okresie Wielkanocy. Nad morzem dostępna jest co najmniej 1 trzecia noclegów na południu Polski nad jeziorami około 30%. Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w rejonie Dąbrowy Górniczej, Chorzowa, Rebnika i Wodzisławia Śląskiego. Poza tym dobra lub bardzo dobra... 40% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Jutro najwięcej słońca na północy i północnym wschodzie i tylko tam nie będzie padać. Poza tym pochmurno i deszczowo termometr pokażą od 8 do 13 stopni. Autopromocja. Piosenka Amsterdam i płyta Pachatares to były wydarzenia. Wydarzenia, o których nigdy nie zapomnieliśmy. Czasami lubię, jak ktoś mnie obserwuje. A teraz wrócili z nową płytą i wrócili do trójki. Jak ja bardzo proszę was, zostawcie mnie tak. Premiera radiowa marcowego koncertu zespołu Negatyw w studiu Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki. Dziś kilka minut po 19. Zapraszam, Paweł Kostrzewa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.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 Timeless Film Festival Warsaw Festiwal klasyki filmowej Kanon polskiego i światowego kina Retrospektywy filmów Petera Weera i Jerzego Kawalerowicza Włoskie Giallo Filmy latynoskie Kino czeskie Timeless Film Festival Warsaw Od 17 do 27 kwietnia Serdecznie zapraszam Roman Gutek Poleca Radiowa Trójka Nowa superhybryda BYD Atto 2 DMI Prosty sposób na oszczędną jazdę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 Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 18. Trzecia strona medalu. Skład niezmieniony, z ławki nikt nowy niewpuszczony. Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki grają w Premier League Manchester City z Arsenalem. Mecz arcyważny, ponieważ e, City tro, te, tracą 6 punktów do Arsenalu. Jeśli dzisiaj wygrają, mają jeden mecz zaległy, no to zrównają się punktami z Arsenalem, wygrywając oczywiście jeden zaległy mecz. Kibice Jagiellonii przed chwilą krzyknęli gol, bo właśnie Jagiellonia strzeliła drugiego gola w wyjazdowym meczu z Arką Gdynia. Mówimy oczywiście o piłkarskiej Pko Ekstraklacie. Natomiast dzisiaj rzeczy ważniejsze, patrząc chociażby po frekwencji na trybunach działy się w Chorzowie, tam na Stadionie Śląskim w betklii pierwszej lidze ruch przy 54 tysiącach kibiców bo jeden zremisował z Wisłą Kraków. Ciekawe, czy jest jakiś taki kraj, gdzie rozgrywki drugiego szczebla gromadzą taką publiczność. No, myślę, że Anglia na przykład i Wyspy. 54 tysiące A 50... A mówię 45 czy 54? 54. A, no nie, to tam nie ma takich Stadionu. stadionów. Tak. E, w piłce ręcznej Orlem Wisła-Płock po raz 14 zdobyła Puchar Polski. W finałowym spotkaniu w Kaliszu pokonali PG Wybrzeże Gdańsk 31 do 25. Zakończyło się finałowe spotkanie w turnieju ATP tenisistów w Barcelonie. Artur Flee pokonał 2-0 do 0 w setach Andria Rubliowa 6 2 7, 6. wcześniej w finale turnieju w Monachium Ben Shelton wygrał z Fabio Cobolim 6 2 7, 5. Coś jeszcze chcesz dodać? Chyba to, że w Stuttgarcie zakończył się turniej tenisowy pani w turnieju WTA, gdzie w kwietnina odpadła Iga Świątek, Przegrała wówczas z Mirałą Andrzejewą. Andrzejewa do finału nie dotarła. To finał wygrała Jelena Rybakina, Rosjanka z kazachskim paszportem. 7 5 6 grała Czeszkę Karoliną, Karolinę Muchową i odjedzie ze Stuttgartu nowiutkim porze. Jeśli pomyślimy o wydarzeniach związanych z zimowymi igrzyskami, no to na pewno jednym z takich wydarzeń jest upadek, no i kontuzja taka, która obiegła cały świat Kamili Selye. Na pewno to sobie przypominasz? Doskonale to sobie przypominam. Te sprawy od dłuższego czasu pilotuje w naszej redakcji Dariusz Urbanowicz i on porozmawiał z Kamilą. Lodu mi jeszcze nie brakuje, ale na pewno chcę wrócić na ten lód i walczyć o te najwyższe miejsca. Na razie skupiam się na tym, żeby zregenerować się jak najbardziej do tego sezonu następnego i spędzić czas z rodziną, zrobić jakieś rzeczy, na które nie mam czasu w trakcie sezonu i w ogóle w trakcie przygotowań. Myślę, że teraz będę mieć dużo więcej czasu, no bo jednak ten sezon skończył się dla mnie dość wcześnie, wcześniej niż przypuszczałam. Też nie do końca zacznę go tak, jak będę chciała tak jakbym chciała jeszcze to zrobić 3 miesiące temu, bo jeszcze jednak muszę mieć odpoczynek. Zimowe Igrzysko Olimpijskie w Mediolanie. Cała Polska, być może cały świat interesujący się zimowym sportem. Nagle wszyscy usłyszeli Twoje nazwisko i zobaczyli tę sytuację na lodzie. W jednym z wyścigów miałaś krakse, których wiele w shorttreku. Ta miała przerażające skutki. Jakie masz teraz myśli o tym? że stało się to, co miało się stać po prostu i nie mam żadnego żalu, po prostu co ma być to będzie, co miało być to było, taki wypadek się stał, ale przyjmuję to na klatę i robię teraz co mogę, żeby wrócić do pełni zdrowia i mam wspaniałych ludzi, którzy mi naprawdę pomagają w tym, żebym ja mogła nie tylko wrócić do sportu, ale też do normalności, takiej codzienności, prawie się to udało, więc... Jest to, co miało być i tyle. W życiu jest tak, że czasem dzieje się coś złego, żeby się nie stało coś gorszego, więc może faktycznie podoba mi się Twoje uzasadnienie i wytłumaczenie tego wszystkiego. W shortreku wszystko dzieje się błyskawicznie, tam rywalizacja odbywa się na tysięczne. Ten feralny zakręt, czy spodziewałaś się, że coś się dzieje, czy to po prostu po tym ciosie łyżwą w twarz dopiero zrozumiałaś, że się coś wydarzyło? po tym uderzeniu zrozumiałam, że kurczę ja nie widzę. <śmiech> ja nic nie widzę, ja nie byłam świadoma gdzie jest banda, a my jak padamy to jesteśmy jednak e, świadomi tego, gdzie za ile uderzymy w bandę, za ile uderzymy w ten materac. W jaki sposób e, jestem przekręcona do tego materaca, bo my jak padamy to też możemy się przekręcić tak, żeby nie wpaść na przykład nogami i żeby czegoś nie złamać. Ja nie byłam tego świadoma i to było chyba takie najgorsze sekundy, że ja po prostu nie wiedziałam jak ja Padam. Czy ja mam nogi obrócone do materaca, czy nie. Jeszcze wtedy no, nie wiedziałam, że coś sobie przecięłam i że dostałam tak mocno w twarz, bo to jednak adrenalina, emocje i w ogóle tego się nie czuję. Ja naprawdę przez pierwsze kilkanaście minut myślę, że e, nie czułam tego, że dostałam tak mocno w twarz. Dopiero potem ten ból zaczął wychodzić. Te pierwsze sekundy chyba były takie naj... może nie najgorsze, ale... Taka nieświadomość tego, co się dzieje, faktycznie jest. nie byłam w stanie tego opisać i nie wiedziałam, co się stało. Rozmawiamy twarzą w twarz, nie zasłaniasz tej blizny, można się jej przyjrzeć i de facto to jest tuż przy oku. Jakie to było ryzyko, bo przecież wy macie noże na nogach, łyżwy są bardzo ostre. Ile w tym wszystkim szczęścia było w tym całym nieszczęściu? Myślę, że bardzo dużo szczęścia i super, że ISU wprowadziło nakaz noszenia okularów. Ja już oczywiście to robiłam od e, bardzo długiego czasu. Teraz będę musiała zabezpieczyć swoją twarz troszeczkę bardziej. Jakieś inne rozwiązanie znajdę, ale cieszę się, że te okulary jednak myślę, że mogę powiedzieć, że uratowały mi oko i mój, mój wzrok, moją gałkę oczną. A tak chciałam powiedzieć, że myślę, że my jeździmy na dużo ostrzejszych łyżwach niż na przykład moje noże w domu, bo myślę, że przetnę dużo więcej swoją łyżwą niż moim nożem. Ja je ostrzę codziennie, co trening, co na zawodach, mimo że przejeździmy tylko nie wiem, 9 kółek, 14, to ja je ostrzę dużo częściej niż, niż swoje noże, więc można sobie tylko wyobrazić no jaka siła i jak faktycznie mało potrzeba, żeby przeciąć coś taką płozą. To jest sport, w którym to być albo nie być w pozycji, która ci pozwala na kontynuację wyścigu. Losowość short-treku każe się zastanowić, czy to wszystko jest no, racjonalne. Tych upadków przesądzających o tym, czy ktoś wygrywa, czy przegrywa jest tak dużo? Czasami faktycznie jest ta frustracja, że ta losowość biegów i ogólnie losowość decyzji czasami też sędziowskich jest duża i nie mamy na to wpływu i nie możemy jakby zadecydować za siebie, mimo że czasami się nie zgadzamy z czymś, czy to właśnie z jakąś decyzją, czy to z innymi rzeczami dziejącymi się na lodzie. No To niestety, ale musimy mieć tą świadomość, że to nie my podejmujemy te decyzje i też mam taką świadomość, że ja sobie wybrałam ten sport. Ja lubię to, co robię i mimo, że czasami są gorsze momenty, są gorsze chwile, może takiego zawahania, to jednak no, sobie to wybrałam i lubię to, co robię, więc nie mogę mieć żalu o to. Już zamykając temat tego wypadku, powiedziałaś, że będziesz miała teraz trochę czasu na to, na co nie możesz sobie pozwolić, no, mając sezon, jeżdżąc na łyżwach na co dzień. Co będziesz robiła w takim razie? Na co teraz możesz sobie pozwolić? Będę wykańczać mieszkanie. Będę kupować ładne talerze, ładną jakąś zastawę, ładne sztućce i w ogóle, bo inne sprawy mnie nie interesują. Ja będę tylko dekorować swój dom. Tym się chciałabym zająć. Oczywiście też będę chodzić po lekarzach, no bo muszę zadbać o to zdrowie, ale też nie tylko po okulistach i, i chirurgach, ale też bym chciała zadbać o swoje Zdrowie, które przechodzi na bok, no, nie mamy czasu na przykład chodzenia do dentysty cały czas, więc też bym chciała, czy to ginekolog, czy to jakieś takie inne sprawy, o to zdrowie trzeba zadbać, ale też bym chciała się nauczyć troszeczkę może poeksperymentować bardziej w kuchni z mężem, zacząć więcej gotować, bo na to też nie mamy czasu i tak po prostu codzienne życie, zająć się pieskiem swoim w końcu. Adamie, czy ty dbasz o swoje uzębienie? Oczywiście. Czy masz ładną zastawę, jeżeli chodzi o talerze w domu? Z tym różnie bywa. No to musisz się zatroszczyć tak jak Kamila Pani Pamiętam, taka ukraińska opiekunka powiedziała, że jak w zestawie właśnie te talerzowej są jakieś takie ubytki małe, to trzeba talerz od razu wyrzucić, bo to szczęście przynosi. Nieszczęście właściwie. Wyrzucałeś. Ale Oczywiście, pod kontrolą wyrzucał cały czas to robię. 20-27 trójek. Ja chciałbym szanowną redakcję sportową zapytać, czy będzie jakaś zmianka dzisiaj na temat piłki nożnej naszych dziewcząt, której no ostatnio nie za bardzo idzie i czy może warto byłoby się zastanowić, co jest tego przyczyną, podobnie jak u naszych piłkarzy, bo przecież w klubach zagranicznych grają zarówno dziewczyny, jak i chłopaki świetnie. Byłbym wdzięczny za jakiś taki mały komentarz i wyjaśnienie. Nie wiem, czy my możemy się zdobyć na, na taki komentarz. Nie jesteśmy jakimiś znawcami piłki kobiecej, natomiast po prostu, po prostu tak mi się wydaje. Nie wiem, co ty na to. Nasze dziewczyny awansowały do najwyższej tej dywizji Ligi Narodów, są coraz po prostu silniejsze rywalki. No i bo widzisz różnicę klasy, jeżeli chodzi o to spotkanie z Irlandkami. Oczywiście, a poza tym jednak w klubach grają i są otoczeni lepszymi piłkarzami. No, tam ta selekcja I piłkarkami jest, w, w, w tym przypadku. I piłkarkami, tak, jeżeli chodzi o piłkarzy i piłkarki, więc myślę, że to. O to chodzi. Adam Malecki, która, który wyrzuca wyszczerbione, uszczerbione talerze. Ładnie to powiedziałeś, prawda? W pierwszej godzinie mówiliśmy Adamu, Adamie o tym, że bardzo lubimy muzykę z lat 90. więc potwierdzamy teraz to tym utworem. Dzięki self-esteem. Adam, jest, z czym kojarzycie ten utwór? Z surfingiem. A mi z deskorolką. 7 trójek. Chciałbym wspomnieć o wczorajszym dniu, gdzie Polskie Radio obchodziło stulecie nadawania. Jeśli chodzi o audycję, to przede wszystkim też sport i warto wspomnieć redaktorów typu Bogdan Tomaszewski i innych, którzy też pracują do tej pory, bo uważam, że Polskiego Radia nie byłoby bez sportu. I za to też dziękuję. My też dziękujemy za te e, słowa. Mm. Co będziemy teraz e, wspominać, bo jest o czym. Na dzisiaj przypada 83. rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie. Chcemy oddać cześć temu bohaterskiemu zrywowi, przypominając sylwetkę wybitnego pięściarza Szapsel Rothholz, bo o nim mowa. Przez jakiś czas przebywał w getcie i o jego niezwykłych losach nasz redakcyjny historyk Krzysztof Uniewski rozmawiał z Agnieszką Cubałą, popularizatorką historii i pisarką. Teraz tę rozmowę przypomnimy. Agnieszko, obydwoje się zgodzimy, że bohaterem filmu powinien zostać pięściarz Szapsel Rotholtz. Chciałam, Absolutnie niesamowita postać. Wielu mm -hmm. uważa, że to pierwowzór z Jakuba Shapiro z mm -hmm, powieści mm -hmm. Król. Jest to postać związana ze sportem oczywiście. Jest, on ma faktycznie niesamowitą historię, taką bardzo tragiczną. tragiczną. Ale ja bym powiedziała, że to jest też historia trochę dotycząca różnych języków miłości, prawda? Bo tak naprawdę on tutaj rzeczywiście był bardzo zakochany w swojej żonie, natomiast on uważał, że kocha Jak się... Jak miała na imię? Przez... Maria. Maria Rotholz. Natomiast on uważał, że kocha się poprzez robienie różnych rzeczy dla drugiej osoby i tak naprawdę on rzeczywiście starał się zapewnić swojej rodzinie bezpieczeństwo. Przede wszystkim i w sumie gdzieś tam mocno za to zapłacił. Natomiast jego historia związana jest oczywiście z Drugą wojną światową. On uczestniczył w wojnie obronnej 1939 roku, potem trafił do niewoli. Natomiast rzeczywiście udało mu się troszeczkę cudem uniknąć Katynia, ale przez to, że uniknął Katynia to oczywiście był w innym obozie niemieckim, no ale potem, potem faktycznie udało mu się doprowadzić do, do zwolnienia, ale tak naprawdę trafił z deszczu pod rynę, prawda, no bo trafił do warszawskiego getta. W związku z tym, że był świetnym sportowcem, że miał super opinie i był bardzo też utytułowanym sportowcem przede wszystkim, no to został przyjęty do tej policji, która była w getcie. Oczywiście o, o tej policji się mówi bardzo różnie, prawda, no bo to jest taka e, formacja, która jest e, bardzo oceniana. E, natomiast no, dzięki temu, że był w tej policji na pewno mógł zapewnić swojej rodzinie trochę lepsze warunki. E, a przede wszystkim no, dać jej szansę do przeżycia, tak? no, bo z jednej strony tutaj jest oczywiście żona, w której był niesamowicie zakochany, zresztą przepiękna kobieta, taka bardzo elegancka, mająca swój własny styl. Ona e, szyła dla domu mody hersy, więc to wtedy w Warszawie była też niesamowita marka. E, natomiast on miał oczywiście też malutkie dziecko, Rysia, który e, urodził się dokładnie wtedy, kiedy się rozpoczęła druga wojna światowa i tak naprawdę rzeczywiście wszystko, co robił, no to robił po to, żeby uratować swoją rodzinę i tak w jakimś momencie doprowadził do tego, żeby jego żona mogła uciec z tego getta. Tutaj właśnie pomógł mu bokser, czyli Tadeusz Mańkowski. Oczywiście okazało się, że no tutaj żona się zakochała w tym bokserze zresztą z wzajemnością i to była taka bardzo, bardzo trudna sytuacja dla Szepsela, bo to wszystko się rozgrywało na jego oczach, nie Natomiast drugi dramat przeżył wtedy, kiedy musiał wynieść z getta swoje dziecko, uniósł to swoje dziecko, musiał uśpić na początku i rzeczywiście tego uśpionego trzyletniego synka wyniósł z walizce. No dzięki temu to dziecko się przede wszystkim uratowało, natomiast no właśnie potem okazało się, że jak przyszła wielka akcja likwidacyjna, jak już zaczęły się no te wszystkie takie bardzo trudne doświadczenia w getcie, jak bardzo wiele osób było wywożonych do obozów śmierci, to on postanowił uciec, ukrywali się na początku. Na na ulicy Grzybowskiej, potem ukrywali się w Otwocku, natomiast on przeżył faktycznie taki dramat, bo jak się ukrywali w Otwocku, to wymyślono, że będzie miał swoją kryjówkę w sypialni właśnie Tadeusza i Marii i to tuż obok ich łóżka, prawda? No to rzeczywiście myślę, że dla zakochanego mężczyzny jest to bardzo, bardzo trudna trudna sytuacja. On nie był w stanie tego przeżyć, ale teraz zdawał sobie sprawę, że to nie jest moment na awantury, na tego typu dyskusje, prawda? Że uważał, że na początku trzeba przeżyć a potem jakby się rozwiązuje wszystkie kolejne e, sytuacje. No niestety Maria została rozpoznana przez swoją byłą koleżankę, e, została zadenuncjowana na gestapo, na początku została aresztowana Maria, potem Tadeusz, oboje zostali rozstrzelani, natomiast Szabstel Rotholz przeżył e, dzięki bratu Tadeusza, dzięki Zdzisławowi Mańkowskiemu, który pomagał mu się ukrywać, pomagał mu przetrwać także powstanie warszawskie, chociaż tam też doszło do niesamowitej sytuacji ponieważ podczas powstania warszawskiego, jakby on, e, kiedy Szapcel Rotholz miał wyjść jako ludność cyw cywilna, no to właśnie wtedy spotkał e, pięściarza, z którym wygrał, prawda? E, natomiast no, sytuacja była o tyle tragiczna, że jego syn, który przeżył, nigdy nie był mu w stanie wybaczyć tego, że po prostu należał do tej policji. On był sportowym bohaterem diaspory żydowskiej w Warszawie. Co opowiadałaś, Agnieszko, o jego bardzo, bardzo skomplikowanych losach wojennych? Te przedwojenne były mniej skomplikowane i dużo bardziej pozytywne strony na pewno tak, ponieważ on był faktycznie bardzo utytułowanym sportowcem. On był mistrzem Polski. On był brązowym medalistą w Mistrzostwach Europy. Pięściarzem. Pięściarzem, zdecydowanie. Poza tym on był taką osobą, która była bardzo poważana w, w społeczności żydowskiej, ponieważ on był takim przykładem osoby, która była w stanie wybić się z tych takich nizin społecznych i pokazać też tej społeczności, że Żydzi są w stanie się bić, że są się w stanie bronić, że są w stanie osiągać sukcesy. Natomiast że sport jest promocją do takiej windy społecznej. Um. Też, zdecydowanie też. Natomiast te jego losy były rzeczywiście bardzo trudne, bo on miał dużo pojedynków z Niemcami i faktycznie tutaj jest taki jeden bardzo słynny pojedynek w roku 1938, gdzie on był taką postacią, która była w stanie połączyć widownię polską i, wi i wi widownię żydowską, ponieważ obie grupy kibicując mu krzyczały Szapsiu, Bisz, Faba w swastykę, tak? Więc to rzeczywiście było takie niezwykłe. Rozumiem, że to był jakiś międzynarodowy mecz Polska-Niemcy-bokserski, tak? E, tak? Tak, tak, tak. Tak, tak, zdecydowanie. Myślę, że to też warto wspomnieć o tym, że on miał też takie niekoniecznie pozytywne doświadczenia z Niemcami, ponieważ w roku 1936, jak był w Berlinie i miał właśnie reprezentować Polskę, to Niemcy stwierdzili, że nie może uczestniczyć w tych zawodach, bo go nie wpuszczą na ring, prawda? Więc Wiadomo, no to... wtedy z nabierał tak, rozpędów. Zdecydowanie, w zdecydowanie tak, więc on tych doświadczeń miał rzeczywiście bardzo dużo, bardzo różnych. Aczkolwiek no, te wszystkie doświadczenia właśnie też się pojawiały potem podczas wojny. Ale myślę, że to też było niesamowite, jak on faktycznie spotkał podczas powstania warszawskiego tego jednego z tych swoich przeciwników sportowych, z którym na dodatek wygrał. I po prostu Szapsel Rothholz był pewien, że ta postać go po prostu pozna, prawda? Mhm. Ale w związku z tym, że był tak wyniszczony przez okres ukrywania się, że nie został rozpoznany. Agnieszka Cubała, bardzo dziękuję. Do usłyszenia, Agnieszka. Ja również bardzo dziękuję inland Gierden uns dem heim, und der Neffen wird verschwinden mitten wart. Zajmij się Kejmul, pieśń żydowskich bojowników. Chwała ich pamięci. Przypominamy dzisiaj, obchodzimy 83. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. A w naszym studiu jest Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszedłeś do nas oczywiście, uśmiechnięty, pełen energii. Naturalnie gdyby. gotowy do treningu, który zaraz jeszcze też zrobię po wyjściu z trójki, no bo jakże, inaczej taki jest plan. Rano pracowałem treningowo z synem, a, a potem właśnie sam się biorę zachodzenie jeszcze. Robercie, będziemy mhm. zapowiadać się piąty Warsaw Race Walking Cup, czyli meeting lekkoatletyczny w chodzie sportowym. Co się wydarzy 25 kwietnia, głównie na Świętokrzyskiej w Warszawie? Całe wydarzenie jest e, planowane na Świętokrzyskiej. To dokładnie, żeby tak obrazowo powiedzieć, e, wysiadając ze stacji metra Świętokrzyska, mhm. jeżeli pójdziemy sobie w kierunku Nowego Światu i dostrzeżemy stację e, metra e, no, e, Uniwersytet mhm. Nowy Świat, to e, to będzie właśnie dokładnie te 500 metrów, które będzie powtórzone x razy e, jako trasa zawodów, czyli cała trasa będzie w, e, wahadłem na Świętokrzyskiej. Co się będzie działo? Teraz szybko odpowiedź. E, połączymy trzy bardzo ważne wątki, e, czyli światowy wyczyn według prawidł World Athletics, czyli przyjadą gwiazdy z całego świata po to, żeby startować, zdawać punkty rankingowe. Będą startowali też nasi, nasi zawodnicy w Mistrzostwach Polski, ale dodatkowo uaktywniamy całą masę młodzieży, i to nawet takiej młodzieży, bardzo, bardzo młodszej młodzieży, bo będą nawet dzieciaki startowały, które mają po 10 lat na jeden kilometr. Do kategorii U18, U20 na tych dystansach klasycznych będą też kwalifikacje do ich zawodów mistrzowskich, mistrzostw Europy na przykład, czy do, będą kwalifikacje do mistrzostw Polski. Przyjeżdża ta młodzież też z całej Europy, szczerze powiem I, i to mnie bardzo cieszy. Ale to, co jeszcze bardziej mnie cieszy, to, że po raz kolejny opanujemy serce Warszawy chodem, weźmiemy i to będą takie dwie E, o godzinie 13 e, ruszymy takim marszem Walking Lovers, symbolicznie na jedno okrążenie, e, czyli właśnie pójdziemy w kierunku metra Nowy Świat, Uniwersytet, e, zawrócimy potem przez, e, pod pocztą e, i e, będziemy finiszować znowu na, e, na wysokości placu e, Powstańców Warszawy. E, to jest taki jeden kilometr, który można pokonać i to uwaga, od razu mówię wszystkim, gdzie się można zapisać i tak dalej, nigdzie się nie zapisujemy. Przychodzimy, meldujemy się, pisujemy dzieciakom, e, dostaną wszyscy chętni e, takie plastrony, które będą tylko, że idziemy teraz w mhm. Marszu Przyjaciół Walking Lovers i idziemy po prostu. I potem jeszcze o godzinie 15.30 ruszą pocztowcy. Słuchajcie, tam jest poczta... Z torbami e, pełnymi listów. A jak? E, elektroniczne te listy, to, to są troszkę lżejsze. Ale to jest poczta numer jeden w Warszawie. No tak, poczta główna. E, poczta główna. E, I e, nie wiem, czy wiecie, ale w ogóle chud e, e, w, w zakresie zawodniczym odkryli pocztowcy. Oni e, umawiali się, kto pierwszy dostarczy pocztę e, i najpierw to miało charakter czysto taki, wiecie, pocztowy, dostawczy, Aha. ale też potem się zakładali o pieniądze. E, I i większość na przykład klubów, które powstawały, gdzie było najwięcej chodziarzy, to były kluby właśnie formowane przez pocztowców. We Francji ASPTT, czyli kluby pocztowe, to właśnie kluby, które były kolarskie i chodziarskie. I teraz idziemy razem na pocztę. Poczta w ogóle prowadzi taką, taką akcję Poczta w Ruchu e, i będzie, e, będzie tam na, szansa przejść na 3 km. A równolegle do tego jeszcze mamy miasteczko zdrowia e, i takiej edukacji zdrowotnej i tam będzie można e, poradzić się w zakresie. Jak sobie e, radzić z treningiem, kiedy mamy nadwagę, mhm. e, ban, czasami otyłość, będzie można e, zmierzyć sobie poziom glukozy we krwi. Taka, wiecie, edukacja mhm. dla wszystkich tych, którzy myślą, że sportu już nie jest dla nich a my pokażemy, że nie tylko, że jest dla nich co wręcz jest bardzo zalecane, także mam e, współpracę tam z czterema e, NGO-sami, które będą e, edukować, pokazywać i obiecali mi też e, ci wszyscy, e, którzy zajmują się szczególnie to jest kwestia około cukrzycowa e, e, tym działaniem, że jeszcze ruszą na trasę i pójdziemy, e, pokażemy że możemy e, zrobić to razem na tej samej trasie, gdzie będą startować wyczynowcy Na naszej antenie edukujemy od lat czym jest aktywność fizyczna, aktywność fizyczna jest fundamentem długowieczności, opowiada do tym profesor Marek Postuła. Od niego wiem, że takie korzyści dla zdrowia zaczynają się już przy 3000 kroków dziennie. Przy 8000 tysiącach są bardzo wyraźne, już takie naprawdę odczuwalne. Natomiast też wiem od niego, to jest ciekawa historia związana z tymi listonoszami, że jedno z pierwszych badań i to było badanie w latach 60. XX wieku dowodzące temu, co sprawia aktywność fizyczna, to było zestawianie listonoszy i telefonistek na rzecz listonoszy. Oni zdecydowanie rzadziej zapadali na choroby serca. Tak Proszę bardzo, są na to dowody. Są na to twarde dowody. Natomiast... Yy... Chciałbym zapytać, czy Robert myślę o karierze też listonosza. Właśnie chciałem to spytać. Akurat <głos> niedosłownie, ale z wieloma listonoszami się ścigałem, bardzo szanuję ten zawód. E, u mnie była tradycja, etos kolejarski, dużo wspólnego, dużo wspólnego, serwis publiczny tak naprawdę Aha. i pokonywanie e, dużych dystansów. E, powiem tylko tak, że w mojej rodzinie do bardzo, bardzo niedawna, e, mówię o rodzicach, tutaj nie było samochodu. Byliśmy będzie chodzili no tak. pieszo i myślę, że to jest taka podstawa też chyba zdrowia moich rodziców. Z rodzicami zresztą, kiedy tata obchodził osiemdziesiątkę teraz, to pierwsza sprawa jaka była, nie jaka impreza będzie torć i tak dalej, tylko jak robimy trening, gdzie idziemy na trening e, i jak dzwonię do rodziców rano, to albo są już na treningu, albo właśnie wychodzą i tyle. 78 lat mama, tata 80, cały czas są na chodzie. To jest fajna taka edukacja zwrotna, bo myśmy jako dzieci byli zawodnikami, mm -hmm. których oni wspierali do sportu, a dzisiaj okazuje się, że oni przejęli od nas pewne nawyki i co więcej pokazują nam, patrzcie, zostańcie w tym sporcie, bo to się naprawdę opłaca. Ciekawe, do jakiego wieku doprowadzicie twoja witalność, ja myślę, że spokojnie, setka pęknie, natomiast yy, tak zupełnie serio, no bo też wierzę w to, że przeżyjesz 100 lat, to yy, chodzenie Y, jest najprostszą formą ruchu i rzeczywiście jest taką aktywnością fizyczną na wyciągnięcie ręki dla każdego. Po to też jest ta Twoja impreza. Po to jest ta moja impreza, żeby pokazać, że zobaczcie, tutaj chodzi Kasia Zdziebło, multimedalistka nasza. E, tutaj chodzą e, gwiazdy ze świata, które gdzieś tam na drugich e, e, sferach Ziemi e, zdobywały też wielkie sukcesy. I chodzą w tempie 4,5 kroku <śmiech> jak na sekundę. Opowił, tak, Ale <śmiech> uwaga, każdy może zrobić to tak jak oni, w tym samym miejscu, co oni i, i co więcej, mieć Fajną sylwetkę, być zadowolonym, dowiedzieć się jaki ma poziom glukozy, jakie ma BMI, czy choroby kardiologiczne są jakimś obciążeniem wskazującym na to, żeby nie trenować, czy wręcz przeciwnie. O tym jest ta impreza. Impreza ma pokazać, że świat lekkiej atletyki to nie jest taki świat, który jest tylko światem wielkiego wyczynu owszem jest, ale nie tylko. To jest świat, który zachęca do ruchu i do tego ruchu, który jest w sposób taki bardzo odpowiedzialny kreowany. Ja powiem tylko, że w moich zawodach wystartuje kilka rodzin, gdzie dziecko będzie startowało na dystansie tym jedno, czy tam trzy kilometrowym, wystartuje tata, mama i będzie i dziadek i babcia. Także to jest coś, co mhm. jest spełnieniem moich marzeń o tym, żeby będąc sportowcem, mając jakąś misję do spełnienia wobec Polaków, biało czerwoną, nosząc nad głową mi grano przecież, ale żeby wrócić do Polski, wrócić do tego, co, e, c, co mnie wydało właściwie jako sportowca. E, Korzeniowski i wraca do korzeni. <laughs> Dokładnie <laughs> tak. Dobre, dobre podsumowanie. Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup. Piąta edycja. Wielkie gratulacje. Pod naszym patronatem. Warszawa, ulica Świętokrzyska. 25 kwietnia to jest sobota. Zaczynamy o 10.15 takimi chodami młodzieżowymi, ale potem będzie napięcie rosło i do samej godziny 20 warto z nami zostać, bo na samym końcu będzie grande finale. Ale też będzie można z nami pochodzić, niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy sportowo zaawansowani. Robert Korzeniowski tak. Tak, budzi lepiej niż podwójne espresso. Oczywiście. Można także kibicować, prawda? Obej po prostu przyglądać się temu Zachęcam co się dzieje. do kibicowania. Proszę chodzić o nie kibicować Aktywnego proszę ale najlepiej, ale kibicować, tak. Chodząc. Chodząc, tak jest. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo. była Kasia Lins, mająca bardzo wysokie notowania w redakcji sportowej. Jak wygląda sytuacja na Etihad a? Damie? Manchester City wciąż remisuje z Arsenalem 1 do 1. 57. minuta spotkania. W Gdyni też bez zmianarka Arka przegrywa z Jagiellonią Białystok 0 do 2. Teraz nie o piłce, a o skłoszu. To dość popularny sport w wydaniu amatorskim, natomiast zadebiutuje na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w roku 2028 w wydaniu profesjonalnym. Rzecz jasna dyscyplina rakietowa ma się, jak wspomnieliśmy w naszym kraju, dobrze, a nawet coraz lepiej, Sport prężnie się rozwija, czego dowodem był turniej PST Juniors Legionowo. Na miejscu w spektrum sportu był nasz człowiek, Łukasz Firchał. Zadebiutujecie jako dyscyplina na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku i nie mamy chyba się czego wstydzić. Zwłaszcza jeżeli chodzi o juniorskiego squasha, mamy zawodników, którzy są w Europie jedynką europejską w pierwszej piątce, w pierwszej trójce i tych zawodników jest coraz więcej. Damian Gotówko z Wałbrzycha. Wygrywają naprawdę duże europejskie turnieje w wielu krajach Europy. Wydaje mi się że jesteśmy aktualnie w czołówce Europy jeżeli chodzi o juniorskiego squasha. A perspektywy na Igrzyska olimpijskie? Mamy szansę na, na awans na, na Igrzyska. Jest jedna osoba która rzeczywiście mocno rokuje. Michał Łukawskich. Polski Związek Squasha. No i to byłoby coś fantastycznego dla dyscypliny. To otwiera wiele, wiele możliwości. Wszyscy mówicie, że jest jedna osoba, to jest bardzo tajemnicze. Rozumiem, że nie chcecie pompować balonikar. Nie, myślę, że można wprost powiedzieć, bo też chodzi o promocję tej osoby. To jest Karina Tyma, która jest absolutnie naszą najlepszą zawodniczką, jeżeli chodzi o damskiego Squasha, która rozwija swoją karierę od wielu lat, choć jest młodą osobą dalej, ale no przede wszystkim wyjechała do Stanów i tam przez parę lat uczyła się gry. Teraz wraca i gra w turniejach PSA, gdzie musi po prostu budować ranking. No i mamy wielką nadzieję, mamy piciuk, że to się uda. Pojawia się coraz więcej chętnych, czyli wychodzą z juniorów i chcą grać dalej, co nas bardzo cieszy. Mamy jakieś plany, mamy nadzieję, że może się uda. To jest pierwsze pokazanie Skłosza na Olimpiadzie. Mamy nadzieję, że to nie jest jednorazowy występ Skłosza, tylko ten Skłosz będzie, spodoba się, bo naprawdę można go fajnie pokazać. Skłosza możemy pokazywać w bardzo różnych miejscach, czyli przykładem będą igrzyska. Bo kort główny, na którym będą się rozgrywały, rozgrywał Touring Olimpijski, będzie w Universal Studios, tam gdzie chociażby znana scena z filmu Powrót do Przyszłości I tam będzie stał szklany kort. My takie korty szklane możemy stawiać w różnych miejscach, chcemy promować tę dyscyplinę teraz, pokazywać innym osobom, wychodzić do miejsc, gdzie są ludzie, no i mam nadzieję, że za te dwa lata, po pierwsze, będziemy na igrzyskach sportowo, ale też w głowach wszystkich ludzi ten sport będzie po prostu zaliczany do najbardziej popularnych sportów rakietowych No po prostu na równi z tenisem czy badmintonem. Szymon Banasiewicz z Kłosz ze mną. Właśnie zszedłeś z kortu. Powiedz jakie emocje ci towarzyszą przy tej grze? Dużo ekscytacji, lekki stresik można powiedzieć tak i na pewno dużo radości mi to daje. W 2028 roku Skłosz wchodzi na Igrzyska Olimpijskie. Gdzie siebie widzisz? No Na pewno widzę się w dobrej formie. Mam zamiar przepracować te dwa lata i mieć nadzieję, że powołanie dostanę. Maciej Zagórski przy mnie, mistrz Polski. Powiedz mi skąd bierzesz tyle energii? Sam nie wiem. Ale masz jakieś dodatkowe bateryjki? Nie. Nie. Zacząłem lubić squasha. A mama gra z tobą? Kiedyś grałem z mamą, no ale to już no nie za dobra jest. Wskazałeś mi mistrza Polski do lat 11. Jego przeciwnikiem jest twój zawodnik, Szymon. Różnica między nimi fizyczności jest ogromna, to na korcie tego nie widać. Taki jest właśnie skłoż? Trochę tak. Tutaj te warunki fizyczne nie mają szczególnego względu. Maciej jest generalnie też taką osobą, która bardzo walczy. Wchodzi ze starszym, dużo większym, bo prawie dwa razy większym przeciwnikiem od siebie. Biega do każdej piły, a jest bardzo dobrym zawodnikiem. Podjął walkę jak równy z równym. Co ma takiego skłoś, czego nie mają inni? Uważam, że łatwa bariera wejścia. Po kilku treningach jesteśmy w stanie już bawić się tą grą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dostępność. Możemy przez cały rok grać, niezależnie od pogody. Te obiekty są zamknięte, więc możemy grać. Trzecia rzecz, zdrowotność, londrzewiki. Sport, który rozwija, angażuje wszystkie mięśnie z ciała. Koordynacja, szybkość, precyzja, strategia. Uważam, że jest kompletnym sportem dla każdego. Idę biegać sobie, po iluś kilometrach mam przemyślane pół swojego życia. <głos> Plany, co będę dalej robił, wszystko przemyślane, a tu nie ma na to czasu. A jak ktoś, ja się śmieję, bo jak ja trenuję ludzi i widzę, że ktoś nagle gubi mental, to właśnie mówię, gdzie jesteś? A, przepraszam, bo właśnie coś tam sobie z pracy przypomniałem czy przypomniałam. Więc od razu widzę, bo nie jesteś skupiony, bo tu mówię, nie ma na to czasu. Te relacje przygotował Demon skłosza Łukasz Firchał, a teraz posłuchamy dwóch świetnie uzdolnionych chłopaków z południowego Londynu. The man them two inconsiderate, five star hotel smoking, cigarette mixing, and up with a Finnegan She got thick but she wanna get thin again, drinking apple cider vinegar, wearing skim cause she wanna be Kim in them uh, Alright, I know they are bad, stop acting innocent We ain't got generational wealth, it's only a year that I've had these millions My work could have been in a Tokyo Drift cars fast and furious, I went from the Toyota Yaris to Eurus, they had their chance but blew it Now, this gal want me and her uterus, fuck it, I'm rich, let's do it. Take a look at these diamonds, wrong as her life is squinting, can't just stare. We're bathed through thick and thin, she already fixed, so I'm halfway there. <laughs> Brown and bad, have changed my mind, I was halfway there. 100 meters, I just put nine gal in a sprinter. Uh, 100 eaters, it won't fit in one SUV. No. SOS, somebody rescue me, I got too many, girl. too many, many girl. I got. They could last me the next two weeks. Uh, huh. Alright. Let's send that I dress for you, please SUV, the outside white The inside brown like Michael Jack More time, Bella lying and trap Spend like I don't even like my stack Pistol came on an Irish ferry Let go and it sound like a tap dance The way that I ball No yellow, the ref had to give me a black card Who did what we're doing with rap? Man couldn't sell out his show After all them years of doing a cat Sprinter, two gal in a van Inter, two men in my line, Heard one of my things dating P did he need 20% or whatever she bags Outside, my head in my hands i told her my name is Sense, she said no, the one on your birth certificate uh, Your boyfriend ran from that diamond test cause they weren't legitimate nah. She Turkish Cypriot, but her car's Brazilian uh, I want her, My bro wants her affiliate I'm cheap, still hit a chip like, yo, can I borrow your Netflix? She a feminist, she think I'm sexist, twisting my words, I think she dyslexic Give me my space, I'm intergalactic Before I give you my Insta password, I'll give you the pin to my Ammit <laughs> Alright, this ain't stainless steel, it's platinum Dinner table, I got manners, <laughs> T-shirt tucked in, napkin Still loading, that's the caption I've only amounted a minimal fraction Eat good, I got indigestion There's snow in my hood, no aspirin Can't get rid of my pain with aspirin Dave just came in to Aston I'm making that Maybach music They're trying to... To byli Central Sea Dave. Bardzo się cieszę, że Adamowi Maleckiemu się ten utwór spodobał. Bardzo się cieszę, że się tutaj bujną, Adamie. Bardzo też się cieszę. Pozdrawiamy Janka, który nas tym utworem zainspirował. E, inspirują nas też ligi zagraniczne. Rozpoczynamy właśnie wędrówkę po nich. W 33. kolejce włoskiej Serie A Inter wygrał z Caliari 3-0 i praktycznie zapewnił sobie Scudetto. Broniący tu Napoli przegrało u siebie z Lazio 0-2. Ozdobą piątkowego meczu na San Siro była bramka Piotra Zielińskiego. Pod koniec spotkania strzałem sprzed pola karnego trafił w okienko. Gazeta dello Sport podsumowała krótko – perełka. Na pięć kolejek przed końcem rozgrywek Inter ma aż 12 punktów przewagi nad wiceliderem broniącym tytułu Napoli. Wczoraj Neapolitańczycy przegrali z Lazio w fatalnym, kompromitującym stylu. Trener Antonio Conte nie krył rozczarowania. To był niedobry mecz. W środku pola zabrakło nam jakości. Nie wybiegaliśmy na pozycję. Lazio nas zablokowało. Mieliśmy piłkę przez 70% czasu gry, ale nie oddaliśmy ani jednego celnego strzału. Od początku meczu było widać, że brakuje nam energii. Dzisiejsza sportowa prasa ostrzega, że jak tak dalej pójdzie, to Napoli zabraknie również punktów, by zagrać w Lidze Mistrzów. Póki co jednak wydaje się, że w europejskiej ekstraklasie oprócz Interu zagrają Napoli i Milan, a o czwarte miejsce będą walczyć Juventus, Como i Roma. Rzymianie wczoraj na stadionie olimpijskim zremisowali za talantą 1 do 1, choć grali lepiej. Ziółkowski nie wystąpił, Nikola Zalewski pojawił się w drugiej połowie, ale nie zachwycił. Rozgoryczone włoskie media ubolewają, że rozgrywki ligowe dostarczają włoskim kibicom emocji zastępczych drugiej kategorii, bo w futbolu, który się naprawdę liczy, Włochów nie ma. Reprezentacja znów nie zagra na mundialu. Ale jak może grać, pytają komentatorzy, skoro 71% piłkarzy Serie A to obcokrajowcy. Co więcej, w Lidze Mistrzów wszystkie włoskie kluby przepadły w przedbiegach, a w półfinałach Ligi Europejskiej i konferencji nie ma ani jednej włoskiej ekipy. Zgodnym zdaniem włoskich ekspertów, Italia pod względem sportowym to obecnie peryferie futbolu, mimo że roczne przychody szacowane są na 7 miliardów euro dla Polskiego Radia z Rzymu Piotr Kowalczuk Włochy zamieniamy na Niemcy a tam mamy pierwszą trenerkę w historii Bundesligi męskiej Bundesligi to <śmienny> to DVB pojechała do Hoffenheim, nie tylko pokazać, że do końca będzie naciskać Bayern, ale też chciała przekonać kibiców, że ostatnia porażka z Bayerem, Leverkusen, była wypadkiem przy pracy. Gospodarze jednak wciąż walczą o zapewnienie sobie w kolejnym sezonie miejsca w Lidze-Mistrzów i zaskoczyli Dortmundczyków agresywnością. Przed przerwą gola z rzutu karnego zdobył Andrzej Kramaric i to Hoffenheim było bliższe realizacji swojego celu. Gdy jednak Seru Giras i wyrównał w końcówce spotkania, mogło się wydawać, że Borussia odwróci losy meczu. Jednak znów zabrakło jej szczęścia. Kramaric w doliczonym czasie dub z 11 metrów i BVB nadal ma 12 punktów straty do Bayernu, któremu dziś wystarczy remis w starciu ze Stuttgartem, żeby znów wygrać Bundesligę. Jeśli to VfB wygra topowe starcie To do drugiego w tabeli Dortmundu Będzie mieć już tylko 5 punktów straty Tyle samo ile już ma Lipsk RB wygrał we Frankfurcie z Eintrachtem 3-1 po golach Diomande, Nusy i Hardera I umocnił swoją pozycję W wyścigu po Champions League Na koniec peletonu Pucharowiczu spadł Bayer Leverkusen, który uległ Augsburgowi Patrick Schick szybko dał prowadzenie Aftekarzom, ale już po kwadransie było 1-1 Gdy trafił Fabian Rieder To spotkanie było kolejnym rozstrzygniętym Przez rzut karny w doliczonym czasie gry Egzekutorem był Znów reader. Emocji nie zabrakło w derbach północy. Werder Brema 3-1 pokonał HSV i dogonił rywala w tabeli. Przegrał z kolei unią Berlin pod wodzą Marię Luisa Ety, ulegając Wolfsburgowi 1-2. Drużyna Kamila Grabary nadal jest na miejscu spadkowym, ale goni rywali także dzięki remisowi St. Pauli z Kolonią. Z Berlina Adam i Polskie Radio. W Anglii przed chwilą Manchester City wyszedł na prowadzenie w szlagierze na Etihad z arsenalem, wygrywa 2 do 1. A za dzisiaj dziękuję Michał Danilu, Kela Różycka, Krzysztof Oniewski i Adam Malecki. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Ok, running. Right, fine, fine, thank you. W środku dnia, w środku Warszawy, wspominaliśmy przy świecach pewne wydarzenie z 2012 roku. Jessie Ware dała wtedy kameralny koncert specjalnie dla słuchaczy trójki.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 Diety Walerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nie uzależnia Walerin Zdrowa dawka snu. Wyciąg ślady wspomaga odkrężenie. Wyciąg strzyżek nie wspierał utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkaj się ze mną jak kiedyś. A znowu się dłuży. Płyta CD dostępna na stronie sklep polskie a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca polskie radio.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 Nuda, czas na urodziny, a może trzeba przełamać lody? Planszówki od piatnika zawsze na czasie. Tik, tak boom! Wybuchowa gra słowna stykającą bombą. Activity przebój imprez i